Objawienie świętego Jana, rozdział piąty. I widziałem w prawej ręce u siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmiu pieczęciami. I widziałem anioła potężnego, który wołał głosem wielkim, kto jest godzien otworzyć księgę i zdjąć jej pieczęcie. I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani nawet wejrzeć w nią. I płakałem bardzo, że nikt się nie znalazł godny otworzyć i czytać księgę, ani nawet wejrzeć w nią. I jeden ze starców rzekł mi, nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i zdjąć siedem jej pieczęci. I spojrzałem i oto w środku między tronem i czworgiem zwierząt i między starcami stał baranek, jakby zabity, mając siedem rogów i siedem oczu. To jest siedem duchów bożych posłanych na całą ziemię. I przyszedł i wziął księgę z prawej ręki siedzącego na tronie. I gdy wziął księgę, czworo zwierząt i dwudziestu czterech starców upadło przed barankiem, a każdy z nich miał cytrę i czaszę złotą, pełną wonnego kadzidła, które są modlitwami świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć z niej pieczęcie, bo byłeś zabity i odkupiłeś nas Bogu krwią swoją ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas królami i kapłanami Boga naszego i królować będziemy na ziemi. I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów około tronu i około zwierząt i starców.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 I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące siedzącemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I czworo zwierząt rzekło Amen. I dwudziestu czterech starców upadło i oddali pokłon żyjącemu na wieki wieków.